M do O do R A D Choć miałem dziś, wcześniej spadzić Nieudana próba, trzeba usadzić W końcu swe ciało, sumienia nie grabić Piękną wizję mam i marzeń mułczą Nie wkłada na pracę mózgu Piękny sen idzie już tu, jak młodny wrażeń, zahipnotyzowany Jak na ekstarze, leki jak młody Zelda Owszem, derkam, tam gdzie nie moda Milionerka, nie tam gdzie w numerkach Życie, to znamy, przez chwilę Uwalniam się, nie płaczę, Eda ja, to jest Niezawodny, ja mam tekst, mam test I miałem, i tam, i test Nieutrudniany, bo od mydlis do Chicago, ja znam ten ja mam go Słodki jak mango, dziedzinę wizję swoją własną Mam wrażenia ja tylko sam, to ja widzę coś, czego nie ma Góry lasy piękną, twarz roześmianą Szkoda, że ona ma miano, nagle budzę się i wstaje rano I wstaje rano ta, ta. Słuchają mnie podwórka, słucha ulica, wiem, że tędy droga przecież przez budoszęsia Marzenia istnie o tym niegdyś, tak Gdyby nie to nie wiem gdzie szedłby Słuchają mnie podwórka, słucha ulica, wiem, że tędy droga przecież przez budoszęsia Marzenia istnie o tym niegdyś, tak Gdyby nie to nie wiem gdzie szedłby Gdzie szedłby Ręka światła spokoju dotyka Na dachach świata nie jedna oza się wymyka Słuchaj się, proszę wsłuchaj O moc w tych bezcennych duchach Niech Cię gdzieś uśpią, bo noc też najgucha Miejsce twórcy, zapach na z wzrok pamięcią Śnić to rzeczą najważniejszą Odległe kraje, planety Piękne słowa, uśmiechy Jesteś gotowa, piękne chwile, fotografie Nie ma co krzyczeć, kochać na dychę Nie ma co, okaże się mordercą bezwzględem I gdy chcą zjadać twoje nerwy zaśnij, zaśnij świat kolorowych baśni, kraina pachnąca jak jaśmi, dala od codziennych z swądów, gdzie nie może zaufać nikomu, Tak, gdzie nie może zaufać nikomu, nikomu. Słuchają mi podwórka, słucha ulica, wiem że tędy droga to przecież przez mój doszęsia Marzenia istny o tym niegdyś, tak Gdyby nie to nie wiem gdzie szedłby Słuchaj Słuchają mnie podwórka, słucha ulica, wiem że tędy droga przecież przez mój doszęsia Marzenia istny o tym niegdyś, tak Gdyby nie to nie wiem gdzie szedłby szedłby Trzecia zwrotka, pewnie już śpisz kotku. Sisz o tym, co masz i pewnie, że nie masz. Pole widzenia odbiega znacznie od nas. I to, co jest w nas, dzień codzienny żegnasz. Nie żadna sekta, masz sennych hektar. Tu droga, mleczna lub 1200 pestach. Nieważna reszta, tu nieważna reszta. Tu nieważna reszta, ta, ta. ta. Jest tak jak widzisz, gdy się wyścig. ma jest ten szyki? dodziałasz wbrew standardom Przekształcasz szablon, do dwa jak jabłon Rozkwita, śmiało stwierdzę, w tym siła jak gosa osobowość niestanowcza RZ jest mroczna, dziwna jest jak obza Tak od lat dziewiąta, to piątek, ty w domu Łzy potrzebne nikomu, daj na róz smak jak sur, Potrzebny hałastu, dedykacja milenie i miastu Dedykacja milenie i miastu A. Aha, aha, aha Słuchają mnie podwórka, słucha ulica, wiem, że tędy droga. przecież przez bok do szczęścia, marzenia istny o tym niegdyś. Gdyby nie to nie wiem gdzie szedłbym gdzie mnie podwórka słucha ulica, wiem, że tędy droga Bo przecież przez mu do szęsia Marzenia istny o tym niegdyś tak Gdyby nie to nie wiem gdzie sedł gdzie Słuchają mnie podwórka słucha ulica, wiem, że tędy droga przecież przez buł do szęsia Marzenia istny o tym niegdyś tak Gdyby nie to nie wiem gdzie szedłbym gdzie sedłę gdzie Bo przecież przez buł do szęsia.